Ale rzecz dziwna, kowno nie posiada dużej kwiaciarni, w której można by kupić zwykłe sztamowe róże, a są one sprowadzane z rygi lub tallina. Jednak w zaspokojeniu potrzeb codziennego życia nie ma najmniejszych trudności. Współdzielnie mleczarska i jajczarska, pienocentras i mięsna majstas dostarczają pierwszorzędnych artykułów po umiarkowanych cenach. Ludność litewska kowna jest zamożna. Publiczność na ulicach miasta, w kościołach, w restauracjach i temu podobne ubrana jest dostatnio. Kobiety litewskie są ubrane dużo staranniej i lepiej niż mężczyźni. Jednak na nabożeństwach w języku polskim, wprowadzonych dopiero z chwilą przybycia poselstwa polskiego do kowna, które odbywają się w każdą niedzielę w kościele sióstr szarytek, można widzieć prawdziwie biedaków z ludności polskiej na Litwie. Są oni prawie w łachmanach. Wyjeżdżałem już trochę w teren, poznałem przelotnie wieś litewską i niektóre polskie majątki ziemskie. Wieś litewska znajduje się w trakcie reformy. Duże osiedla typu naszych polskich, białoruskich czy ukraińskich, ulicowych, wsi znikają, są one skazane na likwidację. Plany rządu litewskiego, wzorując się trochę na słynnej reformie Stolypina, powoli zmierzają do utworzenia systemu oddzielnych gospodarstw, farm, poprzez nowy podział gruntów wiejskich, usunięcie istniejącej szachownicy i scalenie. W powiecie poniewieskim widziałem już kilka wsi całkowicie opustoszałych. Właściciele zagrod chłopskich przenieśli się do nowych siedzib, zabierając ze sobą wszystko, co tylko było do zabrania. Puste, wymarłe wsie sprawiają bardzo niemiłe wrażenie. Chaty stoją bez drzwi i okien, jak opuszczone przez załogę okręty. Natomiast nie ma ani śladu stodu i stajen, najwidoczniej rozebrali je dawni właściciele i zabrali ze sobą. Plan przewiduje, że zamiast dawnych wsi mają powstać z czasem wielkie osady z urzędem gminnym, spółdzielnią rolniczą, kościołem i szkołą, urzędem pocztowym i stacją autobusową. Ludność litewska na wsi przedstawia się bardzo okazale, są to zdrowi, mocni ludzie, mają dużo dzieci. Są też liczni jeszcze czerstwi starcy, przeważają typy długogłowców o niebieskich oczach. Pomimo doskonałej na Litwie reformy rolnej w roku 1921 istnieją tu większe gospodarstwa rolne, pozostające przeważnie w rękach Polaków. Są to jednak wyjątki. Większość bowiem właścicieli ziemskich Polaków pozostała po reformie na 80 hektarach z dworem i zabudowaniami gospodarczymi. Trudno mi jest ocenić, czy gospodarstwo 80 hektarów daje dostateczne dochody na utrzymanie rodziny i na kształcenie dzieci oraz na zachowanie pewnej minimalnej stopy życiowej. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że w tych wypadkach, kiedy właściciele dawnych wielkich obszarów ziemskich Umieli po reformie przeistoczyć się z administratorów wielkich dóbr, zwykłych rolników, pracujących osobiście na roli, a w najlepszym razie w dobrych ekonomów folwarcznych. Położenie ich było prawdopodobnie opanowane i dochody wystarczały na utrzymanie i na niezbędne wydatki na rodzinę. Wymagało to jednak zasadniczej zmiany dawnego trybu życia i przede wszystkim radykalnej zmiany wielkiego dworu na skromną, niedużą fermę. Niestety, wiele, bardzo wiele rodzin polskich na Litwie nie umiało się dostosować do nowych warunków i dosłownie cierpiało dotkliwy niedostatek. Do wyjątków należą uprzywilejowane przez rząd litewski większe posiadłości ziemskie niektórych rodów polskich za szczególne zasługi względem nowego państwa litewskiego. W parę dni po przybyciu naszym do Kowna nawiązaliśmy kontakt ze stryjecznymi kuzynami mojej żony chuszczankami paniami Stanisławą i Władysławą Montfił, obie były zamężne za rodzonymi braćmi, oraz z panią Ludwiką Örtel. W majątku Traszkuny należącym do Stanisława Montfiła poznaliśmy pierwszy raz na Litwie elitę ziemiaństwa polskiego zebranego tam z powodu naszego przyjazdu. Odetchnąłem pełną piersią w tej atmosferze czysto polskiej kultury i prawdziwego miejscowego obyczaju Na pierwszym zebraniu w Traszkunach było wiele osób wszystkich nie potrafię dziś wymienić upamiętniłby mi się między innymi pan Medeksa który przekonywał wszystkich że Niemcy stanowią wielką potęgę i że należy się z nimi bardzo liczyć i pan Dowgiało, dziedzic starego zamczyska na tym zebraniu miałem możność przekonać się, że Polacy litewscy bardzo niechętnie zabierali głos w sprawach politycznych, pozostawiając swoim żonom stawianie delikatnych pytań, na przykład w kwestii Wilna. Zostałem zasypany mnóstwem pytań w sprawie przynależności Wilna, które uważane jest w tym środowisku za prawowitą stolicę Wielkiego Księstwa Litewskiego, ergo za stolicę Litwy. Pytania te zadawały mi zarumienione i wyraźnie podniecone z błyszczącymi jak gwiazdy oczyma panie żony miejscowych potentatów. Przyznaję, że popuściłem sobie trochę języka, nie pomnąc instrukcji generała Stachiewicza i odpowiadając na liczne pytania oświadczyłem, że według mego osobistego zdania możemy zgodzić się na Wilno jako stolicę Litwy, lecz pod warunkiem uznania przez Litwinów praw Polaków na całej Litwie, a najlepiej przez połączenie Litwy z Polską, przez jakąś nową Unię czy federację. Zakrzyczany zostałem natychmiast przez piękne panie, że o Unii czy nawet jakiejś federacji nie może być żadnej mowy Litwa, bowiem chce być samodzielnym i niezawisłym państwem. Panowie, litewscy Polacy nie brali żadnego udziału w tej dyskusji. Traszkuny. Jest to okrojony przez reformę rolną niegdyś dość duży majątek. Pozostało w nim i teraz sporo hektarów z powodu posiadania gorzelni, której wyroby piliśmy w postaci doskonałej starki, niestuletniej stuletniej wprawdzie, ale mającej jakieś lat 25. Dwór Traszkuński został spalony podczas wojny światowej doszczętnie i nie został odbudowany. Nowe siedlisko... Odbudował pan Stanisław Montfił z dawnych czworaków. Bardzo pomysłowo i dość wygodnie. Nie jest to już dawny dwór z obszernymi pojazdami, podjazdami, klombami, z rozłożystym domem, z pięterkiem na górze i z czterema kolumnami na froncie. Nowy dwór w Traszkunach sprawia wrażenie wygodnego piętrowego domu miejskiego bez żadnych werant, ganków i temu podobne. Wchodzi się do obszernego przedpokoju na parterze a potem na pierwsze piętro, gdzie jest już duży salon, przyległy gabinet pana domu i obszerna sala jadalna. Państwo Stanisławostwo Montfiłowie, tłumacząc się, że ich dom nie tak wygląda jak powinien, wystąpili z wystawnym przyjęciem połączonym z prawdziwą serdecznością obojga gospodarstwa. Czuło się, że biją w tym dworze, chociaż było to na Litwie, szczere serca polskie, jak gdyby to miało miejsce w dawnej Rzeczypospolitej. Smakowite były dania, zakrapiane gęstą starką przez panów, a również przez przeważającą większość pięknych pani. Pani Ada Montfiłowa, chociaż wychowana w Polsce, okazała się pierwszorzędną panią dworu litewskiego, opartego na dawnych tradycjach. Do kolacji stół był nakryty wytwornie i zastawiony bogato srebrem stołowym i kraształowymi kieliszkami oraz przybrany kwiatami. Na oddzielnym stole były przygotowane posiłki stanowiące preludium do właściwej kolacji, oczywiście z dodatkiem wybornej starki i innych wódek. Dawno moje oczy nie oglądały takiego bogactwa różnych przekąsek. Przypominały mi się czasy mojego dzieciństwa w domu rodziców sprzed trzydziestu kilku lat. Na stole stały ułożone w artystycznym nieładzie na półmiskach i w salaterkach przeróżne, niezwykle smaczne, rumiane pierożki drożdżowe z mięsem, doskonałe galaretki skór, rozkoszne śledziki, które szły pod starkę ochoczo, suche wędliny pachnące jałowcem, półgęski z tłustą, żółtą skórką, wyborny pasztet z zająca, grzybki borowiki w occie i sery litewskie. Otoczyliśmy dookoła stół z przekąskami i zaatakowaliśmy z dużą werwą te przysmaki. Pan Stanisław Montfil, dobroduszny olbrzym i zaradny gospodarz o bardzo dobrej i przyjemnej twarzy, chodził dookoła, dolewając każdemu starki. Kiedy zasiedliśmy do stołu, Bogiem a prawdą nie było już miejsca na nic więcej po tych wyśmienitych przekąskach. Dwie pokojówki w białych przepaskach na głowie i w takichże fartuszkach na czarnych sukienkach podawały po kolei dania. Najpierw był bulion z ogromnymi kawałkami gorącego rumianego pieroga z kapustą, następnie podane były tłuste karpie z wody polane masełkiem i posypane pietruszką, do tego przypadł kielich dobrego wina białego. Karpia zaledwie już... Podłubałem, a wino, dobry hablis, wypiłem prawie żeduszkiem. Pieczeń huzarska z grzybkami i z bukietem jarzyn dopełniła menu tego dania. Podlana była wspaniałym burgundem. Nuit de Saint-Georges. Tej wspaniałości zjadłem, pomimo że byłem najedzony do syta, dobry, duży kęs i popiłem znakomitym burgundem. Zakończył tę ucztę krem hiszpański z Maron Glacier. Pan Stanisław Montfił, pomny swej roli dziedzica dworu rodowego na Litwie, zamknął tę uroczystość kielichem szampana i teastem za pomyślność Polski i Litwy. W Traszkunach bywaliśmy często, a państwo Stanisławostwo Montfiłowie odwiedzali nas w kownie. Zbierała się tam elita ziemiaństwa polskiego z Litwy, spośród których zapamiętałem Gintoftów, Uziębłów, Dowgiałę, Romerów, Komarów, Radziwiłów, Komorowskich, Orurków, Medekszę, Tyszkiewiczów, Kosakowskich i wielu innych. Dwór w Mitjaniszkach Stanowił własność państwa władysławostwa Montfiłów. Był nieuszkodzony przez wojny i zachował cały swój splendor. Wjeżdżało się do dworu przez bardzo szeroką i długą aleję, obramowaną pięknymi kasztanami i lipami, do obszernego podjazdu. Stała tam figura Matki Boskiej, jakby na straży dworu, który prawdopodobnie miał ze sto lat. Rozłożysty, szeroki, z dużym gankiem po środku. Wspartym na wzniosłych kolumnadach architekturą swoją sprawiał wrażenie budynku skandynawskiego. W każdym razie nie przypominał dworów kresowych budowanych w XVIII i XIX wieku. Całe wnętrze dworu aż pachniało dawnymi czasami. Stare, styrowe meble, portrety przodków Montfiłów pokryte patyną wieków, różne złote i srebrne tabakierki i bibeloty kryły się w pięknych, stylowych, oszklonych szafach. W odróżnieniu od traszkun, w Mitjaniszkach nie było własnej elektrowni, a więc paliły się staroświeckie lampy naftowe. Nadawało to specjalny urok wnętrzu tego starego domu, w szczególności salon. Ogromny pokój wyłożony dywanami wschodnimi, tonął w tajemniczym mroku oświetlony kilkoma lampami w abażurach. Byliśmy w Mitjaniszkach kilkakrotnie, lecz chcę opisać pobyt tam nasz z rotmistrzem Andrzejem Zawiszą, krewnym Chuszczów. Andrzej Zawisza przyjechał na Litwę, aby zobaczyć swoje stare konty, jotajnie, a przy okazji odwiedzić swą liczną rodzinę. Pani Maryla z Chuszczów, Władysławowa Montfiłowa, zaprosiła nas na kolację wraz z Andrzejem Zawiszą, który mieszkał u nas w Kownie. Przy okazji sprosiła też swoje sąsiedztwo, jak Gintoftów, Uziębłów i jeszcze parę osób, no i naturalnie Stanisławostwo Montfiłów oraz Janostwo rytlów. Kolacja upamiętniła mi się bardzo z racji niebywałego uroku staroświeckiego nastroju i kolorytu, które nadawał stół bogato nakryty i zastawiony cenną porcelaną i kryształami przy jaskrawo świecących się w dużych pięcioramiennych kandelabrach, długich świecach. Cały wielki pokój jadalny był w półmroku i tylko stół biesiadny, aż się jarzył w świetle czterech srebrnych świeczników. Nastrój w domu państwa Władysławostwa Montfiłów był doskonały. Jedliśmy na kolację wyśmienite Ricot to skóry ryżu i pomidorów, następnie wspaniałą polędwicę z wszelkimi jarzynami i sałatami, a na zakończenie arcysmaczne biszkopty podlane sosem czekoladowym. Wszystko zapijaliśmy obficie winem, specjalnie starym węgrzynem tokajem zamiast szampana. Władysław Mątwił, młodszy brat Stanisława, Wyróżniał się jowialnym humorem i złotym sercem w stosunku do ludzi. Gościnny i serdeczny witał każdego z prawdziwą radością. Na zakończenie wspomnień o odwiedzinach bliskiej rodziny mojej żony na Litwie wspomnę jeszcze o majątku Koncept Państwa Janostwa Ertlów. Pani Ludwika Ertlowa z domu Huszczanka, siostra starsza Maryli Montfiłowej, wraz z mężem, znanym społecznikiem Janem Ertlem, prowadzili wzorowe gospodarstwo. Koncept stanowił resztówkę 80 hektarową. Miał spalony doszczętnie dwór, a państwo Ertelowi zamieszkiwali ładnie urządzoną oficynę, dawną rządcówkę. Wyróżniał się koncept tym, że posiadał wyłącznie polską służbę w domu, nawet gosposia była uradzono królewianką spod Kalisza. Zajechaliśmy do konceptu nieoczekiwanie dla örtłów. Po obejściu gospodarstwa podano nam, jak to w dworach w królestwie bywało, pyszny podwieczorek. Oboje jankowie Ertlowie, a nawet ich maleńki krzyś, choć zaskoczeni naszymi odwiedzinami, okazali nam staropolską gościnność i serdeczność. Atmosfera u Ertlów w koncepcie podobała mi się bardzo. Tak sobie przedstawiałem byt rolnika, inteligenta na niedużym folwarku. Miałem sposobność poznania także i wsi, a właściwie za ścianków szlacheckich, zamieszkanych przez Polaków albo jak ich nazywają rodowici Litwini, spolszczonych Litwinów potomków szlachty ze sławnej i słynnej sienkiewiczowskiej Laudy. Na Laudzie pamiętają jeszcze starzy ludzie, jak to pan Henryk Sienkiewicz szukał butrymów. Wyjazd nasz na Laudę odbywał się ze względu na władzę litewską co najmniej tajemniczo. Najpierw spytano mnie, czy chcemy oboje z żoną zobaczyć, jak pracuje organizacja. Oczywiście odpowiedziałem, że jak najchętniej i... Potem, po kilku dniach, proszono nas, abyśmy się stawili pod pewnym adresem, ale koniecznie nie swoim samochodem, a najlepiej autobusem. Wsadzono nas w inny samochód i wieziono ze dwie godziny późnym wieczorem, było to w listopadzie 1938 roku, do nieznanego miejsca, ale z rozmów dowiedziałem się, że jesteśmy na Laudzie. Szlakcie zaściankowej na Litwie, która uznaje się za Polaków, powodzi się materialnie najgorzej. Litewska reforma rolna, powiększając małe, karłowate gospodarstwa chłopów litewskich, pominęła zaściankową szlachtę, najzupełniej pozostała więc w swoich ubogich zagonach, którymi włada od wieków. Mieszkają ci ludzie przeważnie w biednych, małych domkach, przypominających czasem dworki i pamiętających epokę pana Tadeusza i ostatnie zbrojne zajazdy na Litwie. Przybyliśmy późno wieczorem do jednego z takich dworków, właściwie do zamożniejszego szlachcica zagrodowego, i zastaliśmy duże towarzystwo, w tym wiele młodzieży i nawet starszych dzieci. Byliśmy oczekiwani z niecierpliwością. Rozczarowanie ich było wielkie, że byłem nie w mundurze polskim, a po cywilnemu. Oczekiwali oni ujrzenia na własne oczy polskiego munduru. Wieczór spędzony w jednym z takich dworków szlacheckich na Laudzie pozostanie mi na zawsze w miłej pamięci. Nigdy przedtem ani potem... Nie słyszałem polskich dzieci tak pięknie deklamujących patriotyczne wiersze i tak tańczących z prawdziwym ogniem i werwą polskie Mazury, Krakowiaki, Kujawiaki, a przecież działo się to pod władzą nacjonalistycznej par excellence Litwy. Nigdy przedtem nie słyszałem z ust tych spolszczonych Litwinów wyznań tak silnego przywiązania do polskości, do polskiej kultury i tradycji narodowej. Szkoda, że tak wartościowi ludzie marnowali się, nie będąc bardziej wykorzystani w obcym zespole gospodarczym i kulturalnym. W Polsce byliby potrzebni i pożyteczni. Częste wyjazdy poza Kowno dały mi okazję do poznania prawdziwego piękna ziemi litewskiej z jej nieuchwytnym, rozlewnym smutkiem i żywnością, a zarazem z wielkim urokiem panującym na całej Litwie. W najbliższej okolicy Kowna trzy miejsca szczególnie przypadły mi głęboko do serca. Klasztor w pożajściu, Parzaislis z przylegającymi lasami, które sięgały aż do Niemna, olbrzymia łąki nad rzeką Niewierzą naprzeciwko Raudon Drwalis, Czerwony Dwór Tyszkiewiczów oraz wzgórze Napoleona na zachodnim brzegu Niemna tuż naprzeciw miasta. Klasztor w Pożajściu, ufundowany przez jednego z paców we wczesnym XVIII wieku, stanowi okazały zabytek baroku, którego odmianę można jeszcze spotkać i podziwiać tylko na Litwie i w Wilnie. Kościół klasztorny przeszedł wszelkie zmiany losu związane z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVIII wieku i jest obecnie siedzibą sióstr zakonnych imienia świętego Kazimierza przybyłych na Litwę ze Stanów Zjednoczonych. Zewnętrznie i wewnątrz kościół i budynki klasztorne zostały doprowadzone do porządku i według słów oprowadzającej zakonnicy całość powróciła do pierwotnego wyglądu. Na dziedzińcu przy kościele zachowała się bardzo charakterystyczna pamiątka historyczna po dawnym Imperium Rosyjskim, mianowicie grup Lwowa, kompozytora dawnego hymnu państwowego Rosji Boże, Caria, chroni Lwow był wyższym urzędnikiem w Kownie, tam umarł i pochowany został w klasztorze będącym podówczas połowa XIX wieku klasztorem prawosławnym. Niestety żadnych pamiątek po pacach, względnie z czasów dawnej Rzeczypospolitej, w klasztorze w pożajściu nie mogłem znaleźć. Klasztor odległy zaledwie o kilka kilometrów dobrej szosy od centrum Kowna stanowi miejsce świątecznych wycieczek mieszkańców stolicy. Przepięknie było w wielkich lasach sosnowych koło pożajścia. Przylegające do klasztoru duże obszary boru sosnowego i zagajników zachowały całe piękno lasu litewskiego i obfitowały w przeróżne jagody i grzyby. Bór sosnowy pod pożajściem składał się z wysokich strzelistych jak świeca sosen, a podszycie stanowił puszysty kobierzec z mchu i paproci. Liczne osobistości Stowińskiego Korpusu Dyplomatycznego w porze grzybobrania uprawiały z namiętnością zamiast angielskiego golfa litewskie zbieranie grzybów. Lasy pożajścia obfitowały zwłaszcza w przepiękne soczysterdzawe o zielonym w kolorze rydze litewskie. Jeździliśmy z żoną do tych lasów specjalnie po rydze niemal codziennie, po południu, we wrześniu i w połowie października. W Niespełna godzinę mieliśmy uzbierany pełen kosz pysznych rydzów. Niewiarza dopływ niemna okazała się doskonałym kąpieliskiem w lecie. Mała plaża przy samej szosie naprzeciwko Czerwonego Dworu była poniekąd kowieńską ostendą albo biaric. W lecie przyjeżdżali tam wszyscy członkowie korpusu dyplomatycznego najczęściej łotysze, cała rodzina posła. Siei oraz my, Polacy, całym zespołem poselstwa. Pokąpieli w głębokiej, czarnej, na pozór jak smoła wodzie, prawdziwą atrakcją były dalekie spacery po łąkach nad niewiarzą. Rosły na nich i kwitły tysiące odmian polnych kwiatów, a w słoneczne popołudnie w lipcu łąki nad niewiarżą odurzały zapachami miodu i macierzanki. Wzgórze Napoleona nad Niemnem należy do miejsc pokazywanych z reguły wszystkim przyjeżdżającym do Kowna cudzoziemcom. Podanie głosie, że z tego miejsca Napoleon, przeprowadzając w roku 1812 osobiście rozpoznanie miejsca przeprawy przez Niemen, wydał rozkaz pułkowi ułanów nadwiślańskich pułkownika Konopki znalezienia brodu. Z okrzykiem «Vive un pułk w całości rzucił się do Niemna, przepłynął go na oczach cesarza i wkroczył do Kowna. Pisze również o tym i hrabia de Segur w swoich pamiętnikach. Wzgórze Napoleona jest przystosowane do ruchu turystycznego. Od szosy prowadzą na dość wyniosłe wzgórze drewniane schodki, a na samym wzgórku, ogrodzonym drewnianą palustradą, ustawiono kilka ławek. Widać stąd całą piękną panoramę Kowna z dominującymi nowoczesnymi budynkami i wieżami starych kościołów. Widać stąd również mosty kowieńskie na Niemnie, nowy most na Aleksocie na lewo, pamiętnymi z pierwszego wjazdu do Kowna, i dwa mosty, Stary Kolejowy i Nowszy Drogowy, na prawo. Rewia Wojska Litewskiego Po raz pierwszy ujrzałem Wojsko Litewskie w dużej masie na Rewii 8 września 1938 roku w Kownie. Rewia odbyła się na obszernym lotnisku pod Kownem. Rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną przez biskupa polowego w asyście licznego kleru. Wojsko litewskie było ustawione na Wielkim Placu Lotniska w trzech rzutach, w pewnym oddaleniu od Trybun Honorowych i od zalegającej naokoło całe lotnisko publiczności. Ogólna liczba wojska zebranego na rewie mogła wynosić około 5 tysięcy żołnierzy. Prezydent Litwy, pan Antanas Smetona w towarzystwie generała Rasztikisa, Wysłuchał mszy świętej, a następnie objeżdżał ustawione do przeglądu oddziały w powozie zaprzężonym w parę karych koni, a generałowie Rasztykis i Adamkiewiczius asystowali mu konno. Generał Adamkiewiczius był dowódcą całości wojsk zebranych do rewi. Z daleka dochodziły do mnie słowa powitania pułkowników litewskich prezydenta Smetony. — Swejki wyraji! I głośno brzmiące, huralne odpowiedzi Sveikas Tamsta Przegląd wojsk litewskich przez prezydenta Litwy Odbywał się przy dźwiękach Narodowego Hymnu Litewskiego Granego przez orkiestr wszystkich pułków I prezentowaniu broni Defilada wojskowa Oddziałów Związku Szaulisów I organizacji byłych żołnierzy Armii Litewskiej Oraz Młodzieży Męskiej i Żeńskiej Zakończyła tę uroczystość przed rozpoczęciem defilady prezydent Smetona osobiście witał się z atasze wojskowymi obcych państw. Byliśmy ustawieni w szeregu przed główną trybuną honorową przeznaczoną dla prezydenta Litwy, generalicji litewskiej, członków rządu litewskiego i dla korpusu dyplomatycznego. Staliśmy według starszeństwa akredytowania nas w Kownie. Moje miejsce wypadło na lewym skrzydle pomiędzy atasze Szwecji majorem Linkwistem a atasze Rosji, majorem Korotkich. Prezydenta Smetony widziałem w tym dniu po raz pierwszy, chociaż słyszałem o nim bardzo dużo. Przedstawił mnie prezydentowi generał Rasztykis, mówiąc po litewsku, Pulkininkas Mitkewicius, Karo Prezydent Smetona, jak mi się zdawało, uważnie przyjrzał mi się i podał rękę bez żadnego słowa, w milczeniu i niewzruszoną twarzą. Witając się z innymi atasze wojskowymi, wyróżniał rozmową i czymś w rodzaju uśmiechu tylko pułkownika Sarsena atasze wojskowego Estonii i dziekana atasze wojskowych w Kownie oraz generała Köstringa, Niemca. Nie zdołałem dobrze się przyjrzeć prezydentowi Smetonie, ale sprawia on na ogół wrażenie starszego pana w wieku ponad 60 lat, aczkolwiek trzyma się jeszcze... Bardzo prosto. Zaczęła się defilada. Przemaszerowała wielka orkiestra piechoty, grając hucznego marsza i przejechał generał Adamkiewiczius, wyglądający okazale na wielkim karym koniu, salutując obnażoną szablą. Orkiestra ustawiła się naprzeciwko trybuny honorowej, defiladę otwierała piechota. Piechota litewska reprezentowana była przez kowieńską szkołę podchorążych i dwa bataliony piechoty stacjonujące w Kownie. Defilada piechoty wypadła dobrze, szczególnie szkoły podchorążych. Żołnierze maszerowali krokiem szybkim i krótkim, bez przybijania taktu, jak to miało miejsce ostatnio w piechocie polskiej. Defilada odbywała się w kolumnie czwórkowej i równanie w marszu było dosyć słabe. Na ogół z wyglądu piechota litewska... Przypominała piechotę rosyjską z lat 1914-1917. Piechur litewski nie posiada w sobie nic z elegancji i marsowego wyglądu piechura brytyjskiego albo niemieckiego. Nasza polska piechota lepiej wygląda pod tym względem. Uzbrojenie wydało mi się podobne do polskiego, tak jak i u nas. Za mało broni przeciwpancernej, bo tylko po dwa działka rlikon na batalion piechoty. Następnie przedefilował batalion łączności w składzie trzech dużych kompanii, bez żadnego sprzętu, tylko z karabinami. Druciarze litewscy, jak nazywaliśmy łącznościowców w Wojsku Polskim, przeszli bardzo sprawnie, w dobrej prezencji, na ogół lepiej niż piechota. Przedefilowało jeszcze sześć kompanii Związku Szaulisów dość sprawnie.